A on odpowiadając rzekł im, nie czytaliście, iż ten, który stworzył na początku człowieka, mężczyznę i niewiastę uczynił je? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.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 iż kto opuścił żonę swoje, oprócz dla przedeństwa, a inszą by pojął, cudzołoży. A kto by opuszczoną pojął, cudzołoży. Rzekli mu uczniowie jego, jeździć taka jest sprawa męża z żoną, tedy nie jest dobra żenić się. A on im rzekł Nie wszyscy pojmują tej rzeczy.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 I miłować będziesz bliźniego swego jako siebie samego. Rzekł mu młodzieniec, tego mu wszystkiego przestrzegał od młodości mojej, czegoż mi jeszcze nie dostaje. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj majątności twoje i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyszedłszy naśladuj mnie. A gdy młodzieniec te słowa usłyszał, odszedł smutny, albowiem wiele miał majętności. Tedy Jezus rzekł uczniom swoim: Zaprawdę powiadam wam, że z trudnością bogaty wnijdzie do Królestwa Niebieskiego. I zasie powiadam wam: Że snadniej wielbłądowi przez ucho i gielne przejść, niż bogatemu wnieść do Królestwa Bożego.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 A każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo role dla imienia mego, stokroć więcej weźmie i żywot wieczny odziedziczy. A wiele pierwszych będą ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.